Minęła ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Maria Furdyna i Paweł Zieliński. 15 tysięcy metrów kwadratowych spłonęło, trwa do gaszania. O potężnym pożarze pod Grodziskiem Mazowieckim opowie nasz reporter. Czy jest porozumienie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim? Politycy PiSu mówią, że widło rozłamu zostało oddalone. Dziś lub jutro Bruksela da zielone światło dla wypłaty kolejnej transzy KPO. Do tej informacji dotarła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Na początek bramki koło Grodziska Mazowieckiego, gdzie w nocy zapaliły się hale produkcyjne, w których suszone były warzywa. Trwa dogaszanie pożarów. w akcji bierze udział 250 strażaków. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz jakie są straty i czy ktoś ucierpiał. Pożar całkowicie strawił jedną z hal produkcyjnych. Była to tak zwana stara hala. Strażakom udało się ocalić nową halę produkcyjną. W tej hali, która się spaliła, znajdowała się suszarnia warzyw. Jak informują strażacy, dogaszanie ognia trwa i potrwa jeszcze kilka godzin. W czasie akcji jeden strażak został ranny. Natomiast, jak informuje młodszy kapitan Damian Dolniak z Mazowieckiej Straży Pożarnej, nikt z pracowników zakładu nie został poszkodowany. Pracownicy z całej produkcji sami się ewakuowali. My jako strażacy pomagaliśmy w ewakuacji pracownikom, którzy przebywali w hostelu, który się znajduje na terenie tej całej produkcji. 19 pracowników ewakuowanych z hostelu do pobliskiej szkoły podstawowej, z tego względu, że było duże zadymienie. Wszyscy ewakuowani zostali objęci opieką samorządu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Z bramek pod Warszawą Aleksander Przoniak dziękujemy. Widmo rozłamów Prawie i Sprawiedliwości oddalone. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki doszli do porozumienia w sprawie działalności stowarzyszenia, które założył były premier. A my już teraz łączymy się z Sejmem, gdzie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, co udało Ci się ustalić? O tym, że liderzy PiS-y dogadali się poinformował na platformie X europoseł partii Adam Bielan. Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek, a że czasem i kto się lubi, ten się czubi, napisał Bielan, który miał uczestniczyć w rozmowie. W podobnym tonie wypowiedział się w Polskim Radiu 24 poseł pis Piotr Uruski. Pozytywne sygnały płyną. Widać, dyskusja jest potrzebna, duża partia. Między zdania w różnych sprawach mogą być różne. A jak są różne zdania, no to trzeba rozmawiać, dyskutować. Jak ustaliłem nieoficjalnie, prezes PiSu dał się przekonać, że stowarzyszenie nie jest konkurencją dla jego partii. Jarosław Kaczyński zgodził się na jego działalność, ale postawił warunek. Ma funkcjonować w ramach Rady Ekspertów Prawa i Sprawiedliwości. Więcej będziemy wiedzieć, gdy w Sejmie pojawią się już pierwsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na no, te informacje zbiera Michał Fabysiak. Dziękujemy. I temat w powróci w 1 już za kwadrans. naszym gościem będzie Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. Jaka będzie przyszłość Pauliny henik kloski Rządzie. W przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu. Wniosek złożyły PIS i Konfederacja. PSL i Polska 2050 nie wykluczają zagłosowania za. Decyzje uzależniają od przebiegu spotkania z minister klimatu w sejmie. Zaprosili ją na rozmowy 27 kwietnia. A o jedności koalicji w tej sprawie był pytany, o jedność koalicji w tej sprawie był pytany, Michał Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. My dzisiaj potrzebujemy stabilności w koalicji rządowej. Pan premier myślę, że jasno się w tej sprawie wyraził w zeszłym tygodniu i takie różnego rodzaju awanturnickie zachowania niektórych przynajmniej polityków trzeba zduszać w zarodku. Mówił wiceminister Dorożała w radiowej jedynce. Premier Donald Tusk mówił z kolei w ubiegłym tygodniu, że głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu będzie testem koalicyjnym, koalicyjnej lojalności i solidarności. I zagroził koalicjantom, że nie będzie współpracował z osobami, które Zagłosują za odwołaniem własnego ministra z rządu. To są aktualności jedynki. Wniosek o czwartą transzę pieniędzy z krajowego planu odbudowy na ostatniej prostej. Jak dowiedziała się nasza brukselska korespondentka, jutro lub w czwartek dokument zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską. Chodzi o niebagatelną kwotę ponad 7 miliardów euro, czyli około 29 miliardów złotych. Po zapaleniu przez Brukselę zielonego światła wniosek trafi do unijnych krajów do ostatecznego zatwierdzenia. Potem komisja będzie jeszcze musiała pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych, bo tak działa Unijny Fundusz Odbudowy. Wypłata czwartej transzy spodziewana jest pod koniec przyszłego miesiąca. Polska czeka na te pieniądze, bo jak usłyszałam pozwolą one na trzy miesiące finansowania projektów z KPO. To m.in. projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy te dotyczące sieci energetycznych. Beata Pułomet. Polskie Radio Bruksela. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Lechia Gdańsk zremisowała z Piastem Gliwice 1-1 na zakończenie 29. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Trener Piasta, Daniel Myśliwiec, uznał punkt zdobyty w Gdańsku za niezwykle cenny, zwłaszcza, że od 24. minuty goście grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Amenuela Tuomsajego. Ogromny szacunek dla moich piłkarzy, bo w bardzo trudnych warunkach, grając z bardzo ofensywnie, kapitalnie grającą, Drużyną rywala. Nie chcę mówić, że przetrwać, bo plan nie był taki, żeby przetrwać, ale być konsekwentnym, być cierpliwym i tak ciężko pracować i zapracować mimo wszystko na remis to jest myślę, że duża sztuka i cieszy mnie bardzo ten punkt ze względu na to, że to jest jakaś nagroda. Liderem jest Lech Poznań, przed Jagiellonią Białystok i Górnikiem Zabrze. W strefie spadkowej Arkadynia widzę Widzew Łódź i Brugbetter Malika Nieciecza. Na 13 miejscu Krakowia trenerem pasów nie jest już Słoweniec. Luka Elsner zastąpił go Bartosz Grzelak. Przypomnę, że reprezentant Polski w zapasach w stylu klasycznym. Maribek Salimow stanie dziś do walki o brązowy medal Mistrzostw Europy, które odbywają się w tiranie. Wczoraj w rywalizacji odpadli Mateusz Bernatek i Arkadiusz Kułynycz. O medale imprezy tej rangi trwa walka tak. Także w podnoszeniu ciężarów zawody odbywają się w Batumi. Wczoraj na jedenaste miejsce w kategorii 58 kg zajęła Monika Połka, triumfowała Ukrainka Kamila Konotop. Natomiast w Brazylii w Foz de Iguaçu rozpoczął się pierwszy w tym roku puchar świata w boksie. Agata Kaczmarska awansowała do ćwierć w kategorii 75 kg. Polka pokonała marokankę Mounię Turti. O półfinał rywalką Kaczmarskiej będzie Australijka M. Massieu Green Tree. Ten pojedynek jutro. Do jednej ósmej finału awansował Damian Durkacz po zwycięstwie nad Hiszpanem Frankiem Martinezem Bernadem. Dziś Durkacz w ringu spotka się z Kirgizem Ichtiarem Niszonowym. To pierwszy turniej, odkąd trenerem zarówno kobiecej, jak i męskiej kadry jest Tomasz Dylak. Ponownie o sporcie o 10.30 w czterech porach roku.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 Poranek pogodny w całym kraju, ale później na niebie pojawi się trochę więcej chmur. Na południu i wschodzie może padać deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 10 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie. W centrum 12-13, najcieplej na Dolnym Śląsku do 14, ale temperatura odczuwalna będzie niższa to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.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 Yo Sarah, we care you grow.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 Reklama Polskie Radio. Jedynka Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłania się. Homegrown alligator, see you later. Got to hit the road. Got to hit the road.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 Deep sea diving round the clock, Bikini buttons, like a toes I could get used to this Time flies by in the yellow and green Stick around and you'll see what I mean There's a mountain top that I'm dreaming of If you need me you know where I'll be I'll be riding shotgun underneath the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 Polski radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie ósmej. Sygnały dnia. Wtorek 21 dzień kwietnia, 111 dzień roku, do końca roku 254 dni. Słońce wzeszło o 5.26, zajdzie o 19.44, zatem dzień potrwa 14 godzin i 18 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 29 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i jeszcze 36 minut. Imieniny obchodzą Abelard. Addar, Aleksandra, Anastazy, Anzelm, Anzelma, Apollina, Apollo, Apolloniusz, Bartosz, Bartłomiej, Dobrosłułka, Drogomił, Felix, Konrad, Konrada i Żelisław. Wszystkiego dobrego i niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 8. Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia. To dnia Janusz Cieszyński, poseł Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry pan, dzień dobry państwu. Jak się zajrzy na media społecznościowe, to można zobaczyć tam wspólne zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego, Adama Bielana i Mateusza Morawieckiego po wczorajszym spotkaniu. I taki to wpis... wszyscy chcieliśmy to obejrzeć. No i taki wpis, jest porozumienie i wspólny kierunek, to jest pis Adama Bielana, ale czy to jest porozumienie i wspólny kierunek, czy, czy raczej to jest po prostu tymczasowe zawieszenie broni? Nie, no ja mam nadzieję, że jest to, tak, jak napisał Adam Bielan. Myślę, że teraz nam potrzeba przede wszystkim tego, co łączy wszystkich w Prawie i Sprawiedliwości, czyli tego, żeby zająć się odsuwaniem od władzy fatalnego rządu Donalda Tuska, rządu antyrozwojowego, rządu, który te projekty, które jeszcze prawej i Sprawiedliwość uruchomiło po prostu spowalnia tak, jak tylko można. Ostatnio rozmawiałem z Marcinem Choraą i on opowiadał, że gdyby nie pan. Lasek, który chciał zrobić wszystko, żeby CPK zatrzymać, to de facto w ciągu kilku miesięcy od zmiany władzy można było zacząć pracę. E tymczasem no, oni po prostu wszystko opóźniali. Tylko po to, żeby... Rozumiem, Ale wcześniej się, wcześniej się nie udało. Czegoś. Wcześniej były wy wy wy wykupy ziemi. No tak. Natomiast... I, wtedy, i, wtedy, I wtedy państwo z Platformy Obywatelskiej wykorzystywali to y do robienia kampanii wyborczej, To no CPK... jest wyjątkowo antyrozwojowe. Akurat CPK jest projektem, działania. który jest y, kontynuowany, no, jest szanem, budowany. To jest kontynuowany mniej więcej tak, jakby pan sobie zaprojektował piękną willę z basenem, a y, potem by pan powiedział, y, zaprosił pan rodzinę do tego domku 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Który Jarosłek Kaczyński Piękna sprawa. Y, tu wszystkie pozwolenia na budowę tak, są tak, to to, i w tej i chwili Pewnie by pan w, mówił, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, No, no tak, nie ale cykl, dobrze, ale rozumiem, że cykl inwestycyjny trwa, a ja chciałem pana zapytać o cykl. Cykl w pisie. I trwał bo... zgodnie, z, zgodnie z przepisami yy, i trwał y, dużo szybciej niż zazwyczaj w y, tak wielkich inwestycjach, y, aż przyszedł rząd Donalda Tuska i to spowolnił. E, dobrze, jest Stowarzyszenie Rozwoju Plus, Plus, i Pan uważa, że e, tutaj wszystkie niesnaski zostały zażegnane, ale jednak tu są fundamentalne sprzeczności, bo jak się słucha pana premiera Murawieckiego, no to on mówi o tym, że on docelowo chce zostać po Jarosławie Kaczyńskim prezesem PiSu, tak? To wydaje mi się jakaś wypowiedź sprzed bardzo, bardzo długiego czasu. Dzisiaj w ogóle nie ma takiego tematu. Naszym liderem jest pan prezes Jarosław Kaczyński i ja nie słyszałem jakiejkolwiek dyskusji w Prawie i Sprawiedliwości. Nawet teraz, kiedy była taka no, duża dyskusja w ogóle wokół naszych spraw wewnętrznych, co nigdy nam nie służy. Żeby ten temat był, myślę, że... No ale to po co... No w ogóle nie jest po co, co wam stowarzyszenie ze strukturami regionalnymi? Jak się porozmawia z pana kolegami, to słychać, że ewentualnie no, to stowarzyszenie może być zaczątkiem do alternatywnych list wyborczych yy, ubezpieczających was przed tym, tak. żeby nie zostać wykreślonymi z list PiSu. No, tak. Którzy to koledzy tak mówili? Nieoficjalnie, pan kolega. Nie, nie. W sensie rozumiem, że nieoficjalnie są moimi kolegami. No, panie redaktorze, myślę, że to nie, są, to nie jest coś, co służy Prawu i Sprawiedliwości, dlatego że w naszym interesie jako formacji jest to, żeby iść jak najszerszą ławą, zdobyć jak najlepszy wynik, bo to nam gwarantuje, przy tej ordynacji wyborczej, która jest w Polsce i przy naszych celach, które myślę, że mamy wspólne, największą szansę na zmianę władzy, bo dzisiaj mamy w Polsce władzę Antyrozwojową, a zamiast władzy antyrozwojowej byłby dobry rząd Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, władzę antyrozwojową, ale jednocześnie mamy wysoki wzrost gospodarczy. Jedna z najwyższych, jaki są w tej chwili w Unii Europejskiej. Tak, tak, tak. To, to popularna sprawa, że właśnie to jest taki wzrost gospodarczy, który wzmacnia nielicznych. który, którzy się o, ale Co na znaczy licznie... wzmacnia nielicznych? No, no, nie. To znaczy, że na przykład o 109 tysięcy wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat liczba bezrobotnych bezrobotnych w Polsce. Bezrobotnych w... rejestrowanych. Bezrobotnych się... rejestrowanych, tak. Tak, tylko zmieniło się także prawo. A to ciekawe, bo co pan mówi, dlatego że e, z pewnością pan też zna badania aktywności ekonomicznej ludności, które wskazują, że w ciągu ostatniego roku e, bezrobotnych w, w, według tego, e, tej miary Baelowskiej, którą ekonomiści często wskazują jako bardziej dokładną, e, że tych bezrobotnych jest o 70 tysięcy więcej, czyli rzeczywiście e, nie jest 109 tysięcy... O 70, 000... od, a nie. od roku 2020 trzeciego przybyło tych bezrobotnych o 50 tysięcy więcej, to prawda? No, jednocześnie, ma pan, ma pan A jednocześnie jest. mamy niemal rekordowy poziom, jeżeli chodzi o kategorie e, pracujących w gospodarce. No, ja rozumiem, ale y, myślę, że te osoby, które dzisiaj nie są w stanie znaleźć pracę, szczególnie gdy do, chodzi tu o młodych ludzi, y, tymi radosnymi wieściami, o których pan teraz mówi, że jest rekordowo dużo zatrudnionych, y, się nie wyżywią, a y, jednak prawda jest taka, że z zarządów Prawa i Sprawiedliwości to bezrobocie yy, najpierw spadło z poziomów no, bardzo wysokich jeszcze zarządów Platformy Obywatelskiej i pomimo tego, że były bardzo duże globalne perturbacje, to ono jednak co do zasady spadało i Polska była wśród krajów z rekordowo niskim ja bezoboczem. To, to weszło jakby częściowo jeszcze z taką siłą rozpędu w ten czas rządzenia Donalda Tuska, ale teraz to się zmienia, to się odwraca, jest automatyzacja, jest sztuczna inteligencja i obecny rząd nie ma na to żadnego przepisu. Niech pan zobaczy, co pisze o tym y, na platformie X y, no tak, dyrektor jest rządowego instytutu zajmującego się Pije, innowacjami, tak? profesor Piotr Sankowski. On mówi wprost, jest taka piękna grafika, jedzie elektryczny samochód z napisem tam projekt innowacyjny, a na nim siedzi polityk z taką kierownicą wmontowaną w dach i próbuje tym projektem sterować. Tak, zdaniem człowieka, nominowanego przez obecną władzę, wygląda dzisiaj polityka naukowa rządu. No dobrze, tylko jednocześnie I mamy procesy gospodarcze. Dobrze, panie nie... pośle, mamy procesy no. gospodarcze, które się dzieją, tak? Znaczy pan tak, mówi o automatyzacji, tak. mówi pan, ale też jest przenoszenie Centrum Usług Wspólnych. E, przenoszenie zwiększaliście... konkretnie. Zwiększaliście... Centrum Usług okay. Wspólnych wyjeżdżają z Polski. Zwiększaliście... a dlaczego? zwiększyliście pracę. Bo bardzo szybko rosły płace w Polsce. To jest między innymi Aha. efekt tego, tak? Znaczy Polska staje się mniej konkurencyjna, jeżeli Aha. chodzi o, Czyli o tego typu, typu final, działalność. To, no, nie, ja no, bardzo chciałem przeprosić wszystkich słuchaczy za to, że zarządów rządów Prawa i Sprawiedliwości rosły w Polsce pensje. Niedaleko, nie w tych ostatnich latach też skandal. rosły pensje. Ale to nie To o, jest skandal, czy? panie redaktorze. To PiS rozpoczął może pan, Może pan ironizować, ale to są, rozumiem, procesy gospodarcze, panie, które się tak, dzieją. Dotykają tak, Polskę tak samo jak inne części tak, yy, ale pan, ale panie, ale tego kontynentu. Panie że tak. Pan ma oczywiście rację, że się dzieją procesy gospodarcze i kiedy rządził Mateusz Morawiecki, to my płynęliśmy na fali tych procesów gospodarczych. Wielkie inwestycje przyjeżdżają do Polski, mówię o inwestycjach zagranicznych, które na rekordową skalę były w Polsce lokowane. I w momencie, w którym y, polityka gospodarcza i te trendy się zmieniają, to trzeba mieć nową wizję, nową ideę. I, i moje pytanie jest takie... No to ma takie, pan, umowę atomową... Jaką umowę atomową? Ile z tego będzie Będziem... miejsc pracy? Słucham? Ile będzie z tego miejsc pracy? No ale będzie tańsza energia, czy będzie... Tak, będzie ta, tańsza energia do atomu. Oj, panie redaktorze, my co prawda mamy z żoną w domu taki podział, że ona się zajmuje energetyką i tak staram się nie wchodzić w ten, ale wszystko, co tam z czyli się. stołu Czyli rozumiem, że, stołu nie, czyli rozumiem usłyszę, że nie budować elektrowni jądrowej. Bo jak najbardziej powinniśmy budować elektrowni Bo ma być jądrową, rezerwą, tak? Bo ona ma być rezerwą, ale nie mówmy ludziom, że to będzie tania energia. Elektry Dobrze, panie poszła atomowych jest jednym z y, najdroższych w miksie energetycznym i warto o tym mówić. I dlatego to, o czym ja mówię, to jest to. Widzimy te zmiany gospodarcze, widzimy te zmiany trendów to prowadźmy politykę gospodarczą taką, żeby się w to wpisywać, to ja zapytać ja chciałem nauki. Chciałem nie, pana zapytać o coś innego. Temat no bo, trudny. Nie, no, rozmawialiśmy o tym temacie. No, będziemy powtarzali. E, chciałem pana zapytać, co będzie dalej z zonda krypto. Mamy 3-4 ustawy chyba w Sejmie. Pana zdaniem powstanie wspólny projekt. Mówię znaczy, o, o, o regulacji jeżeli, rynku e, kryptowalut. Jeżeli chodzi o zonda krypto, no, to jakby e, to było do przewidzenia, dlatego, że no, rządzi Donald Tusk. To jest afera finansowe, w której ludzie tracą pieniądze. Nie rozumiem, był wszystko Amber wszystko Go, będzie winą rządu, rządu, rządu, tak? No, nie, no, a nie, przepraszam, nie, jest, jak był Getback, to rządził też to no nie rządził. Bardzo przepraszam, bardzo przepraszam, rzeczywiście y, winą tego, że w Polsce ludzie stracili, y, tego, Polsce ludzie stracili y, pieniądze, to jest oczywiście też wina prawej Sprawiedliwości, tak samo jak zbyt po prostu i bezrobocie. Panie redaktorze, rząd jest od tego, żeby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. Przypomnę, że za aferą Getbacku stał y, klient Romana Giertycha, pan Leszek Czarnecki. No, dokładnie nie tak to wygląda. I y, to są osoby, które w te y, sprawy właśnie, Get in Banku, Get backu, to są wszystko, to jest wszystko ten krąg, który dzisiaj Ale ja dlatego... jest przez prokuraturę pana Żurka i pana Bodnara. Ci ludzie są dzisiaj uniewinniani. Pan Gier, przeciwko ja dlatego... panu Gertychowi nie da się prowadzić podżekowania. Ale rozumiem, Pani że pan przenosi za każdym razem wszystko na, na sferę polityczną. Bo pan mi pytał o krypto Co z ustawami? Ja powiem tak. Powinniśmy pracować nad ustawami. Jest ustawa pana posła y, Adama Gomoły. Z Polski no 2050. Tak. Jest, jest, ustawa, jest ustawa Konfederacji. Pracujmy nad nimi i wprowadźmy mechanizmy, które będą nowoczesne. Pan minister Domański mówi o y, tym, że gdyby weszła jego ustawa, to by było blokowanie domen. Przepraszam bardzo, czy pan Domański sugeruje, że on by z dnia na dzień zablokował domenę zonda krypto? co ludzie, komu on by o tym powiedział? Co by się stało z ludźmi? Co by się stało z pieniędzmi? Pan sobie wyobraża, jaka to była panika? Andrzej Domański kompletnie nie ma pomysłu na to, jak sobie z tym poradzić. Nie rozumie tej nowoczesnej gospodarki. To widać zarówno w sprawie zonda krypto, jak i w tym, jak fatalnie podchodzi w ogóle do spraw rozwoju gospodarki Polski. I, i no, to jest słabe, że musimy się opierać na tym, co pan poseł gomoła, który zresztą się skompromitował, mówiąc że y, bitcoiny najlepiej trzymać na giełdzie, podczas gdy no, każdy wie, że tego akurat robić nie należy. Nawet on jest lepszym ekspertem od kryptowalut, niż minister finansów i gospodarki w polskim rządzie. No dobrze, ale to jakie rozwiązania jesteście w stanie poprzeć w takim razie? I o tym porozmawiamy w dalszej części rozmowy y, w serwisie YouTube. Wszystkiego Zawsze słuchaczy. 26 po 8.00. Program pierwszy Polskiego Radia. Polecamy oczywiście kolejne rozmowy dnia w ekspresie 1. Naszym gościem będzie Ewa Szymanowska z Centrum. Pierwsza kaseta. Pierwsza kaseta. Pańska? Taka oryginalna tak. w tym sensie, zakupiona w, w Na bazarze. Sklepie. Tak, tak, tak. Firma Takt się bodajże nazywała. A pamiętam, pamiętam. Tak, to tak. A studio Izabeliny. Pod Warszawą. Tak. A. Pod Warszawą, właśnie, tak. Katarzyna Nosowska napisała tekst, a Piotr Banach napisał muzykę dużo, dużo wcześniej. Jeszcze tam, on się bawił w takiej kapeli Dum Dum. No i wiadomo, że piosenka musi posiadać tekst. Musi posiadać tekst, więc trzeba pani... było, no. tak. Pani Katarzyna napisała i powstał chyba jeden z największych y, przebojów lat 90. Y, ta piosenka, proszę pana. Mm -hmm. Jakoś tak w latach. Osio... No, to nie piosenka, to nie piosenka, mm, to ścieżka dźwiękowa. To? Pan, nie, pan nie pamięta. Andrzej, Korzy Andrzej Korzyński, yy, przyjaciel Wielkiej Radiowej Jedynki, który obchodzi stulecie, wielokrotnie bywał w naszym studiu Przecież tutaj to, to że ma na studiorytm, to przecież jego dziecko. Andrzej Korzyński stworzył muzykę do wielu filmów, mm -hmm. m.in. do Wielkiego Szu. I to jest Wielki Szu, prawda? Tak, Pan. Wielki Szu. A skoro my dzisiaj o kartach, tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No to. Już teraz mogę Państwu zapowiedzieć poranny trening szarych komórek z wielkim szu w roli głównej. Siódma, ósma, trzydzieści jeden. W Paweł Zieliński. Jeden strażak został niegroźnie ranny. Spłonęło 15 tysięcy metrów kwadratowych hal. To efekt pożaru suszarni warzyw w podwarszawskich bramkach. Z miejsca zdarzenia strażacy ewakuowali 19 osób. Pomagaliśmy w ewakuacji pracownikom, którzy przebywali w hostelu, który się znajduje na terenie tej całej produkcji. Pożar, ale polityczny w PiSie miał zostać ugaszony wieczorem z prezesem partii. Spotkał się Mateusz Morawiecki rozmawiano o stowarzyszeniu byłego premiera, w którym członkostwo miało skutkować usunięciem z ugrupowania Myślę, że teraz nam potrzeba przede wszystkim tego, co łączy wszystkich w Prawie i Sprawiedliwości. Tak, mówił przed chwilą w Jedynce poseł PiS Janusz Cieszyński. Polski Komitet Olimpijski nie zerwie umowy sponsorskiej z zonda kryptoprezes pko u jednocześnie zarzuca bierność służbom państwowym. Jak my, jako stowarzyszenie, mieliśmy to wiedzieć? Służby odpowiadają, porozumienie zawarto, nie czekając na opinię ABW, a prokuratura dodaje, że rośnie liczba pokrzywdzonych przez giełdę kryptowalut. Mówimy o kilkuset osobach, z tym, że podkreślam, że liczba ta stale rośnie. Będą amerykańsko-irańskie rozmowy o pokoju. W ostatnim momencie Teheran dał zielone światło, a do Islamabadu leci dziś Jay Vance. Rozmowy rozpoczną się w momencie, w którym wygaśnie porozumienie o zawieszeniu broni. Trump może zgodzić się jednak na jego przedłużenie. A jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, to Trump nie wyklucza kolejnych bombardowań Iranu. Dwa filmy studentów warszawskiej szkoły filmowej w programie Short Film Corner to element branżowej części festiwalu filmowego w Cannes. W sumie w ramach tej sekcji pokazanych zostanie 11 polskich tytułów. Jest ogromna satysfakcja, tym bardziej, że to bardzo trudny projekt był. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o dziewiątej.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 Obok takich klasyków jak Cincinnati Kid, ten film, film Sylwestra Chęcińskiego określony jest jako jeden z najlepszych filmów karcianych na świecie. To już za chwilę. wcześniej sprawdzamy, co tam w pogodzie. Państwo widzą dużo słońca, no to o poranku jest akurat dziś normalne i tego słońca będzie w ciągu dnia najwięcej na północy i w centrum. Na północnym zachodzie także. W centrum za chmurze nieumiarkowane i duże i najwięcej chmur prognozuje się na południu, gdzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 nad morzem przez 11-13 stopni na przeważającym obszarze do 14 stopni lokalnie na zachodzie. Przypominamy o nocnych przymrozkach. Tej najbliższej nocy temperatura może spaść miejscami do minus 3 stopni. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Senior Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Reklama. Autopromocja. Obchodzimy stulecie Polskiego Radia i urodziny programu pierwszego. W serii siedmiu podcastów dowiedzą się Państwo o jedynce wszystkiego, o co chcielibyście zapytać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 To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 25 minut, godzina dziewiąta i poranny trening szarych komórek. Wielki Szu, już zapowiadane premiera w 1982 roku. Reżyseria Sylwester Chęciński to chyba jeden z najbardziej genialnych, najbardziej kultowych polskich filmów kryminalnych. Genialna rola Jana Nowickiego, Henryk Szuster, czyli ten starzejący się Szuler. Zdecydowanie najlepsza rola w karierze Nowickiego. No i film doskonale oddawał ten klimat środowiska oszustów karcianych w Polsce Lat 80. i takie jednocześnie studium psychologiczne uzależnienia od hazardu i takiego szybkiego wzbogacenia się. Państwu słyszą fragment. To będzie gra między, taka potyczka między Leonem Nieczykiem a Janem Nowickim. Trójka. No, no, no, Chciał pan ze mną wygrać? No, gra jeszcze nie jest skończona. Jedynka. Zdarza się nawet najlepszemu. Dwa, pięćset. To nie pieniądz. No, wie pan. Proszę uprzejmie. Nieładnie tak. Ograć gościa. No cóż, trudno. A gdyby panu zaproponował bardziej męską grę? To jest pytanie do państwa. Jaką grę bardziej męską zaproponował Leon Niemczyk? Janowi Nawickiemu. 22-139-22-02. Ta, ta odpowiedź pana Jana też była ciekawa, niekoniecznie związana z kartami. Jaką grę zaproponował Leon Niemczyk Janowi Nawickiemu w Wielkim Szu? O tych kartach, Szanowni Państwo, nieprzypadkowo, bo 70 lat mija od pierwszego meczu brydżowego w Polsce. Ja w ogóle lubię grać w karty, różne rodzaje karty, brydża, tysiąca dla zabawy, dla sportu, także bardzo mile wspominam te czasy, aczkolwiek muszę powiedzieć, że gra brydża jest bardzo stresująca, więc trzeba uważać na serce. O właśnie, więcej na ten temat już za chwilę, ja przypominam pytanie w porannym treningu szarych komórek, jaką grę zaproponował Leon Niemczyk Janowi Nowickiemu 22 139 22 02. jaką grę? zaprezentował. Natomiast Łukasz Luk-Rostkowski, no to mogli się Państwo przekonać w ostatnią sobotę. Część osobiście, bo niektórzy słuchacze wygrali zaproszenia na ten koncert Wiek Radia, wyjątkowy spektakl muzyczny. Łukasz Luk-Rostkowski będzie dziś gościem muzycznej jedynki. Zapytamy także, jak się pracowało z, no, z Gwiazdami, z panią Krystyną Prońko, z, z Krzysztofem Cugowskim, z Natalią Kukul. No to bardzo proszę, pani Natalio. Proszę już teraz. Zapadam się, a za mną reszta dnia, zapadam się, a potem tym znów się, bo snach i we mnie cię Apalasz mnie się zgodzicie, niech to nie gaśnie, nie gaśnie, choć chciał, choć chciał, nie gaśnie. Spektakl muzyczny Wiek Radia i Natalia Kukulska na scenie razem z orkiestrą Polskiego Radia, między innymi, adrygował wszystkim Łukasz Luk-Rostkowski, który ten spektakl przygotował na stulecie Polskiego Radia i na stulecie Jedynki. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Z okazji stulecia polskiego radia życzę wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że przed Radiem Polskim czeka milenium. Nie dalsi 100 lat, tylko 1000 lat. Norman Davis. Wybitny historyk Norman Davis także składa życzenia radiowej. Jedynce. No to trochę historii teraz, szanowni państwo, bo Brydż ma dziś swoją przepiękną rocznicę. 21 kwietnia, no to mija ile? To 70 lat od pierwszego oficjalnego meczu Brydżowego, który odbył się w Krakowie w 1956 roku. No właśnie, tylko czy ktokolwiek pamięta jeszcze czym był i dlaczego? No właśnie, to jest takie ryzykowne trochę. Czy Brydż przestał być, czy nadal jest popularny?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 To znaczy trzeba w niej myśleć i jej powodzenie to zależy nie od losu, tylko faktycznie od tego, znaczy wiadomo, że zależy też od tego jakie karty dostaniemy, no bo jak dostaniemy słabe karty, no to nie wygramy raczej, ale dużo da się nadrobić własnymi umiejętnościami. Andrzej Brochocki, jestem brydżystą od roku 2000. Brdż to nic innego jak most z angielskiego brdż to jest most. A w związku z tym ja mam most z moim partnerem. Tutaj z lewej i z prawej strony siedzą przeciwnicy, popularnie nazywani obsy. Oni się komunikują podczas licytacji, my się licytujemy i teraz ta wiedza przenoszona ze mnie na partnera, z partnera na mnie, powoduje, że wybieramy, decydujemy się na grę na jakimś poziomie. Czyli czy to będą trefle, czy kara, kiery, piki, czy bezatu. No i żeby zrobić Partię, to trzeba zdobyć 100 punktów przy brydżu towarzyskim. Trzeba zrobić dwie partie, żeby mieć robra zapisanego i wtedy już to jest wygrana. Jak pan myśli, dlaczego brydż nie jest już popularny? Myślę, został zastąpiony różnymi innymi grami, typu chociażby jakiś blackjack, poker. No to jest gra bardziej elitarna taka, inteligencji jakiś taki. Dlatego. To była też bardzo taka gra towarzyska, że ludzie przychodzili do siebie wieczorami i faktycznie no, grali w tę grę, bo do tego potrzebne są cztery osoby, więc faktycznie trzeba było przyjść do kogoś, wziąć tę talię kart ze sobą, rozłożyć na stół i pograć. No a teraz ludzie już coraz rzadziej przychodzą do siebie. Młodsze pokolenie wybiera szybkie, cyfrowe formy rozrywki, gry online, social media, Bryź wymaga czasu, skupienia, fizycznej obecności, to dziś bariera wejścia. Wizerunek gry dla starszych. Brycz w Polsce jest często kojarzony z pokoleniem 50+. Brakuje świeżego marketingu, pokazującego go jako grę strategiczną i intelektualną. Sława obecność w edukacji. Kiedyś Brycz funkcjonował w szkołach. Czy domach kultury dziś jest marginalny. Brak systemu, systemowego dopływu nowych graczy. Nie robi się tego w szkołach a powinno. Myślę, że teraz wraca moda na takie rzeczy retro i vintage, dlatego kto wie, być może brycz również wróci do łask, tym bardziej, że szachy są cały czas w sumie taką grą popularną. No to dlaczego by nie brydż? Dlaczego by nie brycz? O brydża pytał Michał Szarega, a pan Witek w tej sprawie dzwoni. Ja nigdy nie miałem czasu grać zawodowo w brydża, bo knajpa i sport. Wiem tylko, że to były zawody, w których nie rzucało się kart na nasz tosik, tylko zabierało do specjalnych przegródek po to, żeby identyczne rozkłady udostępnić innym, innym parom. Potem była oceniana licytacja i punktacja wykonalna. Po prostu i liczyło się punkciki. Ponoć Omar Szarif, namiętny ryżysta grał przy stawce 10 tysięcy dolarów za jeden punkt.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 Historia znów się rodzi, kiedy stoimy razem tu, jak słowa w szyku stania Radości nie przesłania nam żaden cień już. To, to nie Hollywood, nie Ameryka, kochać to, co bezpowrotnie znika. Za oknem pejzaż zmian.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 tych chwil co śpią, w końcu budzą się i uderzy w niebo głos. To, to niech rzeczy prostych cud. Ty oszukiwałaś, ja oszukiwałem. Wygrał lepszy. Taka parafraza. Taki cytat. Tak, troszkę. No dobrze. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Co u pani? Ja proszę pana nie gram uh -huh. w karty. Znaczy może wojnę, czasem w Makao. A jak się gra w Makao? Makao uh -huh. się mówi. <laughs> Tyle co ja wiem. No dobrze, w takim razie rozwiązujemy poranny trening szarych komórek. Padło pytanie, jaką grę zaproponował Leon Niemczyk, Janowi Nowickiem. Mariaszek. O Boż. A Mikun, czyli Leon Niemczyk zaproponował pokerek i to bardzo ostry. Jeżeli chodzi o film z Nowickiem Wielki Szu, chodziło o grę w pokera. Chodzi oczywiście o pokerek. Leon Niemczyk zaproponował Wielkiemu Szu grę w pokera. A gdyby panu zaproponował bardziej męską grę? W szachy? Z największą przyjemnością. Pokerek. I to bardzo ostry. A nie, ale mógłbym spróbować w oczko. Jak to? No w oko, w 21. Oko? Może być oko. Bardzo dobra gra. Panie prezesie, no to do Nie wszystko się zgadza, a wie Panie, że a propos tego mariaszka, to też zastanawiałem się, bo były dwie możliwości. Albo wielki szu, albo igraszki z diabłem. No właśnie, ja mm -hmm. tylko stąd znam mm -hmm. tę nazwę. Nie umiem grać w Mariaszka, ale zapamiętałam ją. Właśnie dzięki temu spektaklu. Tak, i ta genialna rola Janusza, Janusz Gajos, oczywiście Marian Kocilak i Jan Prochyra. Tak. tak. Tak, ta gra w Mariaszka. No dobrze. Tak, my nie pogramy dzisiaj, mhm. ale będziemy rozmawiać o. Ale śmiało, dlaczego nie? Śmiało, ale niech pani... Dlaczego pan na mnie krzyczy? Ja nie wiem. Ale ogóle. śmiało, szanowna pani. Ja powinnam pani. Dlaczego, z tego dlaczego? studia teraz, hmm. proszę pana. A dlaczego bo jest ja taka pani się aser... no. Właśnie chciałam powiedzieć, no. że powinnam się okazać asertywna i wyjść. O asertywności będziemy mhm. rozmawiać, ale także o nazwach kwiatów i roślin, skąd one się biorą oraz, proszę pana, wybierzemy się do baru mlecznego. Nie wiem, czy pan wie, że 130 lat mija od... Co pan tam robi? Mhm. A, pan, a pan, pan ma karty? Mam karty. W pracy, tak, karty. Tak jest. Do baru mlecznego pójdziemy. 130 lat mija od otwarcia pierwszego baru mlecznego w Polsce. Polskie radio. Jedynka. Może pani powróżyć? No proszę, no proszę, Nie. śmiało, umie pan? Tak. No to dawaj. Niech pani wyciągnie trzecią kartę. Za daleko pan jest ode mnie, żebym cokolwiek no dobrze. wyciągała. To ja pani Ciękam tak, życzę dobrze. O, proszę bardzo. Co to jest? To jest kot. To jest dama. A dlaczego? Ta dama jest kotem. Nie wiem, to są karty mojej córki. Do widzenia, do usłyszenia. widzenia. Radio.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 Reklama Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam. Spore spowolnienia na odcinku kilkukilometrowym utrzymują się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Katowic. Podobnie jest w przeciwną stronę pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Tyniec. A zdecydowanie wolniej jedzie się także na innych trasach małopolskich, chociażby na Zakopiance w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Kowadowic, Mszany Dolnej i Gorlic. A czwórka jest zakorkowana w Dolnośląskiem na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Uwaga na drodze krajowej nr 65 w województwie podlaskim pomiędzy Białym Stokiem a Grajewem. W miejscowości Dobrzynewo Duże w związku z wypadkiem trasa jest nadal częściowo zablokowana i obserwujemy tam spore korki i to zarówno w kierunku Białego Stoku, jak i w stronę Grajewa. Poranne godziny szczytu nie odpuszczają w województwie mazowieckim. Cały czas sporo cierpliwości przyda się w Warszawie, zarówno na ekspresowej ósemce, jak i na ekspresowej dwójce. Podobnie na krajowej siódemce, przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek, a także na drodze krajowej numer 79 na odcinku Góra Kalwaria, Piaseczno, Stolica. I jeszcze województwo y, pomorskie tutaj mm, przede wszystkim zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Rusocinami, Pruszczem Gdańskim, a samym Gdańskiem na drodze krajowej 91, ale także spore problemy obserwujemy na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Gdańskiego lotniska w kierunku Gdyni. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od państwa.